Tony z dzikiego miasta zaprasza Andrzej Familet codziennie od poniedziałku do piątku za 5.8 i za 5.20 tylko w radiu Ethercast.net. Ludzi ze służby zdrowia to trzeba leczyć. Ja wiem, że. ZUS, czyli Zakład Społeczeństwa działa bardzo źle, ale Narodowa Fabryka Zgonów to już czasami przesadza. Obecnie jest przecież epidemia, każdy wie jak jest ciężko, nawet sami leczymy się domowym sposobem. Znaczy się, żona i dzieci mają postawione bańki, no bo żeby dopchać się do lekarza, ba, jechać w ciemno i jeszcze zarazić dzieci czy samemu siebie nie wiadomo czym, a ona w okolicy świńska, ui, ui, grypa to panuje, to lepiej nie. I co, żona jednak stwierdziła, że musi pojechać, no bo dzieciaki za długo chorują. Dzwoni więc do przychodni, i co się dowiaduje, że lekarz przyjmuje od 15.30 nie, od pół do trzeciej, przepraszam, no to dzwonił w pół do trzeciej później i dowiaduje się, że już pani nie przyjmuje, bo ona przyjmuje tylko 39 osób, a rano był lekarz i się nudził. No to żona zdenerwowana pyta się, dlaczego mi nikt nie powiedział. No ale lekarz był rano i się nudził i sobie pani wypoczęła, no bo nikt nie przyszedł. A jak ma ktoś przyjść? Jak wszystkim powiedziano, że drugi lekarz został zwolniony i nikogo na zastępstwo nie ma. Więc jak człowiek się sam nie dopyta, to tego nikt nie wie. Także ludzie, leczcie ich Leczcie ich, a najlepiej ich utopcie.